ja nie mogę, no. Gdzie my do cholery jesteśmy w ogóle? W dupie. No, a konkretniej trochę? W czarnej dupie. Piotr, to nie jest śmieszne, proszę cię, no. Nie wiem, co ci pokazuje GPS? Że zgubiliśmy się. A mapa? Widzisz tam coś? Że jesteśmy pośrodku niczego. <słuch> Boże... Nie, bo Boga tu nie ma. Zauważyłem. No i, no i co teraz? Jakieś pomysły? Dobra, ja to załatwię. Panie, powiedz nam pan, jak wyjechać na stałowy błąd? To proste. Wjedziecie na zagubioną autostradę, przejdziecie przez strefę zmroku, miniecie Pulp Fiction, akurat tam trwa karnawał umarłych, potem Jerusalem Street, wjedziecie na aleje imienia Kriwa Barkera i już jesteście na miejscu. Tylko lepiej nie zabierajcie autostopowiczów, zwłaszcza w pobliżu placu Howera. Serdeczne dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystko co mrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitannym.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 5 maja 2018 roku. Słuchacie właśnie 184. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu. Witają się z Wami dwaj nocni wędrowcy. Dwa upiory południa. Piotr Bagowiec, witam cię serdecznie. Cześć Szymon. I Szymon Cieśliński, czyli ja. Witajcie, kochani. Po pięciu godzinach jazdy pozwoliliśmy sobie na krótki postój. Na postój było mówić dla was pewną antologię. Antologię filmowego horroru pod tytułem Southbound. Jest to film z 2015 roku. Oficjalna premiera światowa przypada na 6. czy nie, nie 6. 9 lutego roku kolejnego. Niestety dystrybucji w Polsce nie uświadczyliśmy do tej pory. Możecie też kojarzyć ten film, tę antologię pod alternatywnymi tytułami. W Polsce w drugim obiegu ten film funkcjonuje jako Ku południu, a na świecie jeszcze jako 666 Road. Antologia? No właśnie, jak myślicie o antologiach, to co macie w głowie? Po prostu pewnie połączone segmenty z jakąś tam delikatną ramą fabularną, coś jak w sumie w nawiedzonym podcaście. Tutaj mamy jednak do czynienia z tworem bardziej na miarę upiornej nocy Halloween, czy też Trick or Treat Michaela Doherty'ego, to znaczy widz otrzymuje pięć segmentów, które jednak nie są od siebie zupełnie oderwane, prawda? Nie są oderwane, są one połączone bardzo zgrabnie, moim zdaniem, przez pierwszą nowelkę, która jest jakby nowelką wejściową i nowelką wyjściową. Zatem każda ta historia rozgrywa się mniej więcej. Znaczy mniej więcej w tym samym czasie i mniej więcej w tym samym miejscu. Także to nie są zupełnie oderwane. Tutaj jest pewna rama fabularna i, i, i pewne powiązania pomiędzy poszczególnymi segmentami. Mm -hmm. Znaczy właśnie pierwszy i ostatni są ze sobą mocno połączone, ale i tak tutaj twórcy je rozbijają, i mówią, że jest pięć, bo inaczej byśmy mówili, że są cztery. I rzeczywiście wszystkie rozgrywają się równolegle w tej samej przestrzeni, przestrzeni otoczonych pustynią dróg krajowych i autostrad takiego właśnie American Southwest również bohaterowie poszczególnych segmentów stykają się ze sobą, czasem nawet wpływają na siebie nawzajem, co czyni całą antologię, no, przynajmniej w mojej ocenie jeszcze smaczniejszym kąskiem tak jak słyszycie, trafiamy tutaj na amerykańskie bezdroża otoczone bezkresną pustynią na zapyziałe stacje benzynowe do opuszczonych lub mocno zapuszczonych miasteczek w ogóle pierwszą kwestią w tej antologii w tym filmie w pierwszym segmencie są słowa scenarzysty pierwszego i ostatniego segmentu który też tutaj występuje jako aktor i są to słowa fuck this shit więc zaczyna się no, w sumie to jest dobry początek dla, tego, dla tej antologii, dla tej produkcji no świetny i może teraz nie wiem, chciałbyś porozmawiać o tych segmentach jako o całości czy o każdym po kolei kilka słów to znaczy Szymon to zależy od Ciebie, ja się nie będę upierał ani przy jednym rozwiązaniu, ani przy drugim znaczy wiesz co ja nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił jakiegoś ad vocem dotyczącego klasyki Mhm. Mogę? Możesz, możesz. Wiesz, wydaje mi się, że chyba pierwszą antologią filmowego horroru, która zawierała właśnie taki pomysł, żeby poszczególne segmenty połączyć ze sobą, jest zdaje się moim zdaniem chyba najlepszy film z tego rodzaju, czyli In the Dead of Night 1945 roku. Nie wiem, czy to widziałeś. Mm, nie pamiętam. Nie wiem, czy mi go nie polecałeś jakoś z rok temu też przed naszą tak, rozmową o bo to my jest... też się umawiamy na ten podcast od roku, nie? <t> <t> tak. Tak. Y to jest film z 1945 roku cztery albo pięć nowelek filmowych, m.in. ekranizacji, opowiadań Wellesa i Bensona, też właśnie połączonych jakby z pełną ramą fabularną. Moim zdaniem to jest jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza antologia filmowego horroru, chyba nawet lepsza od, od, od, od najlepszych produkcji Amicus Production, no i lepsze od czegokolwiek, co do tej pory się, się ukazało. I z tego, co zdołałem ustalić, ale tu nie mogę się mylić, był to pierwszy film, który wykorzystywał właśnie ten pomysł połączenia pięciu różnych historii jakimś tam, jakąś tam ramą fabularną. Mm -hmm. Ale tam ta gama była... Taka zupełnie na zewnątrz, wiesz, bo często w antologiach masz jakiś początek i koniec, w stylu, nie wiem, psychopata opowiada straszne historie, czy nie, właśnie ktoś przy ognisku opowiada straszne historie, i reszta segmentów to są po prostu te straszne opowieści, coś takiego, nie? W sensie, że to połączenie jest takie mocno luźne, nie tak czasami wręcz troszkę na siły. No, to znaczy, wiesz, co w Intended of Night, ponieważ to są, e, wiesz, to są klasycznych opominań o duchach. Mm -hmm. One są luźno połączone, tylko że to luźne połączenie nie, nie sprawia wrażenia, tak jak mówisz, sztucznego, no bo mhm. to jest taka konwencja, prawda? No w sumie przy opowieściach o mhm. duchach, racja. Więc y, faktycznie one są w In The Dead of Night luźno połączone, aczkolwiek są połączone i to tam bardzo fajnie zagrało. Mhm. No to może się kiedyś spotkamy, by i o tym porozmawiać całkiem, całkiem, ja jestem absolutnie za, tym bardziej, że wiesz ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju antologie. moim zdaniem, wiesz, ten gatunek, jakim jest literatura czy film grozy, żyje jakby w, krótich, w krótkiej formie i no, jestem fanem właśnie antologii także o tym filmie też bardzo chętnie bym porozmawiał Dobra, to detale ustalimy już po nagraniu, a teraz wróćmy do współczesności, do South Band. Całość zaczyna się i kończy segmentami The Way Out i The Way In. Za reżyserię odpowiada tutaj Radio Silence, czyli twórca segmentu, on się chyba nazwał 31 października 1998 roku, z antologii VHS. Zresztą Southbound też było tak reklamowane. We wszystkich tra trailerach, materiałach promocyjnych podkreślano, że jest to antologia, za którą w dużej mierze odpowiadają twórcy VHS-u. I to był ten segment o czwórce imprezowiczów, którzy trafili pod niewłaściwy adres i ostatecznie zginęli na torach, jeżeli oglądacie VHS to pewnie kojarzycie. A za scenariusz tutaj odpowiada Matt Bettinelli-Olpin, który właśnie z Radio Silence współtworzył tamten segment dla VHS-a. I który też tutaj gra Jacka, czyli jednego z dwójki mężczyzn występujących w tym pierwszym i ostatnim segmencie. Ten szczuplejszy, troszkę wyższy z samochodu. Na pewno kojarzysz. Mhm. Jeżeli chodzi o fabułę, no to w tych segmentach poznajemy z jednej strony losy dwóch mężczyzn, którzy zostają zamknięci w zapętlonej i w opętanej locus terribilis. A z drugiej strony obserwujemy małżeństwo z córką, która już za kilka dni ma wyjechać na studia i w związku z tym cała rodzinka udaje się na wyjazd za miasto, do domku i niestety na dom napada trzech zamaskowanych mężczyzn. Tyle bez spoilerów. No i jak oceniasz to otwarcie i zamknięcie od razu? Jak oceniam? To znaczy Powiem Ci szczerze, że to nie są moje ulubione segmenty. Mhm. aczkolwiek no, oglądało się je świetnie szczególnie pierwszy segment on jest bardzo zagadkowy zrozumiałem go dopiero po obejrzeniu całości, w szczególności ostatniego segmentu samo wejście początek filmu no, zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, to było tak intrygujące tak ciekawe dla mnie że no, ja wiesz, od pierwszych minut filmu wiedziałem, że to jest coś co, co mi się spodoba Mm -hmm. natomiast segment ostatni powiem ci szczerze Szymon że ja nie jestem wielkim zwolennikiem e, historii e, z gatunku home invasion wiesz, one są dla mnie strasznie schematyczne ja nie bardzo wiem co nowego można powiedzieć w takiej historii więc no, oglądałem to obejrzałem to było ok i e, bardziej to wiesz, oglądałem po to żeby dowiedzieć się o co chodziło w pierwszym segmencie, dlaczego bohaterowie znaleźli się w takiej, a nie w innej e, sytuacji, aczkolwiek sama sekwencja napadu na dom, porwania, to nie wzbudziła jakoś tam wiesz, wielkich emocji u mnie, z tego względu, że, tak jak mówię, no, Home Invasion nie jest jakimś podgatunkiem horroru, który, który, którym bardzo mi się jarał. Oglądałeś może Hasz, Flanagana? Jeszcze nie no to nadrób może akurat powiesz coś miłego potem o Home Invasion. Ja właśnie zaczynając od tego ostatniego segmentu, ja lubię tę konwencję. Czy znaczy też często jest byle jaka schematyczna strasznie, ale takie filmy jak właśnie Hash, You're the Next czy Purge pierwsza, Pierwsza Czystka sprawiają, że miło mi się jednak wraca także i do tej konwencji tutaj rzeczywiście może nie zostało powiedziane nic nowego w tym temacie, ale chociażby za maski naszych antagonistów ja daję duży plusik bo one dla mnie były przerażające są takie maski, które przypominają troszkę satyryczne rysunki twarzy, ale to są takie karykatury, nie jakie kojarzymy na przykład z ostatniej kampanii prezydenckiej. Mm -hmm. Wiecie, karykatury Trumpa czy Clinton, tylko raczej one mi się strasznie kojarzyły z szopką noworoczną. Kiedyś, nie wiem w jakim wieku słuchają nas ludzie, ale w Sylwestra właśnie w Nowy Rok już zaraz po 12 jedynka emitowała Szopkę Noworoczną, taki program satyryczny i właśnie mi się tak strasznie kojarzyły te twarze z tymi maskami y, tam Millera i polskich polityków y, z Szopki Noworocznej, to było tak creepy dla mnie. U. No, no, no, wiem o co ci chodzi. Znaczy, akurat widzisz, ja mam pewien problem tutaj z tymi maskami. Hmm? Z tego względu, że y, gdzieś... Troszkę logika tej opowieści mi się tutaj wyłożyła, bo o co mi chodzi? Zobacz, nie wiem, yy, możemy tu raz, teraz tutaj mówić ze spoilerami, czy, czy, czy, czy przełożymy to do sekcji spoilerowej, jak to robimy szymas? Znaczy, ja bym na razie zrobił tak raczej bez spoilerów. Nie wiem, jak bardzo chcesz wejść, no jakieś tam drobne detale, spoko, ale jak wyłożyć wszystko, to może niekoniecznie. Dobra, to moje zaszczyżenie wobec... To potem, potem Szymonie, bo. Znaczy, wiesz, ja sam osobiście tam nie, nie, nie jestem wielkim przeciwnikiem e... wstrzymywania się od spoilerów. Mnie to osobiście drażni, ale dobra, w porządku. No, trzymamy, się, trzymamy się tego, że, że nekropolitan zawsze sekcję spoilerową wydzielamy na koniec. Mm -hmm. Dobra, no to tak jak ostatni segment w porządku, a pierwszy segment to jest coś genialnego, bo właśnie znaczy, zostajemy wrzucali... Czekaj, czekaj, Czekaj, Szymon. Może uh -huh. nie tyle genialnego, co naprawdę bardzo dobrego. Ja bym chciał wyjaśnić tutaj jedną rzecz, że tak na samym początku, nie? Chyba powinniśmy powiedzieć, czy film nam się podobał. Mnie się podobał i to i to bardzo podobał, aczkolwiek... Yy, Wiesz, nie jest to arcydzieło, nie? Nie jest to taki film jak, nie wiem, Sauna czy The Witch, ale to jest po prostu bardzo dobre, rzetelnie zrealizowany horror niezależny. Mm -hmm. Fajna rozrywka, ciekawy indie horror, tak, tak, tak. Ale dlaczego myślę, że jest genialne? Bo to jest genialne jako, abstrahując od właśnie fabuły i wykonania jako element konstrukcji filmu, bo zostajemy wrzuceni na głęboką wodę, y, słyszymy jakiś dziwny głos z radia, mm -hmm. który jak się okazuje y, stanowi metakomentarz dla całej antologii i powraca w różnych momentach, nie tylko między segmentami. Też troszeczkę mam problem z tym metakomentarzem i z całą, że tak powiem, e, takim, taki, taką etyczną otoczką tych historii. Znaczy problem, dobra, po tym jeszcze... O, to mówimy. Mm -hmm. Ale to moim zdaniem świetnie buduje klimat. Od razu zostajemy wrzuceni na głęboką wodę. Nie wiemy co się dzieje. Widzimy dwóch uciekających mężczyzn. Nie wiemy najpierw przed czym uciekają. Po chwili okazuje się, że są w tej przestrzeni locus bilis. Przestrzeń jest zapętlona. Oni nie mogą uciec. Przestrzeń zaczyna się powtarzać do tego tam się pojawiają jakieś upiorne istoty i też do mnie bardzo trafił design tych demonów bo te demony też pojawiają się w innych segmentach ale tutaj odgrywają największą rolę i to są istoty, no właśnie demony jak z Evil Dead, tylko jeszcze moim zdaniem lepsze, bo są nieludzkie. Mnie bardzo często przeszkadza to, że przedstawianie, że istoty nadprzyrodzone są przedstawiane jako humanoidy takie dość typowe tak. Czy jakieś niby istoty o innym ciele, ale zachowujące się jak ludzie. A tutaj jednak mamy do czynienia z czymś, co wprawdzie, no na przykład górna część tych istot przypomina troszkę korpus człowieka, mm -hmm. ale jednak zachowuje się no bizar, tak? Nienaturalnie. Nie oczekujesz tego, co widzisz na ekranie. Boisz się, bo widzisz coś obcego i na tyle obcego, że y, trudno jest to przyjąć do świadomości. Trudno jest, y, nie wiem, no, jeżeli widzisz wampira, tak, który sobie mm -hmm. pije y, no, no. krew, no to tak sobie myślisz, no okej, okay, no ugryz ją, pije krew, nic się takiego w gruncie rzeczy nie dzieje. A tutaj, gdy te nasze istoty działają, do tego jeszcze, pewnie zwróciłeś uwagę, nie? że one Traktują swoich. Yy, znaczy, na przykład tego jednego mężczyznę, tak jak on potraktował inną osobę w innym momencie filmu. Tak. Y, to też jest super, bo to jest właśnie to zachowanie tak troszkę bardziej ludzkie, jest po prostu analogią do zachowania człowieka, ale poza tym te demony są iście piekielne. To są infernalne, jakieś dziwaczne istoty, nie z tego świata. Tak, dokładnie. I zobacz, że nie pamiętam dokładnie w którym momencie, ale pierwsze ujęcie, w którym pokazuje się owa istota, to są pierwsze minuty filmu. Tutaj nie ma żadnego powolnego budowania klimatu, tutaj nie ma powolnego rozkręcania się fabuły, tutaj nie ma, wiesz, jakichś tam ostrzeżeń przed wejściem potwora. Od razu widz jest wrzucony do, wiesz, głąb hardkorowego horroru. Mhm. I takie, takie, powiem Ci tak, ja sam uważam, że tego typu rozwiązanie jest bardzo ryzykowne, prawda? Bo, bo bardzo łatwo zniechęcić widza, popaść w jakąś niezamierzoną śmieszność i tak dalej. No w tym przypadku to zagrało. Wiesz, ja od pierwszych minut filmu oglądałem go naprawdę z wielkim zaciekawieniem, ze zdziwieniem i z troszkę taką konsternacją, nie? Mhm. No ale akurat w tym przypadku wypaliło to idealnie. Zgadzam się absolutnie. Klimat niesamowity i rzeczywiście w pierwszej chwili, bo ten segment. On nam nie daje ekspozycji. Totalnie. Po prostu wiemy, że... Żadnej ekspozycji, no. Panowie dopuścili się jakiegoś czynu. Diabli wiedzą tam, jakiego, tak. dlaczego, do końca. Znaczy tam pada jakaś drobna sugestia, ale ona do końca w sumie jest niejasna. I po prostu spotyka ich za to... Znaczy kara. No. Muszą ponieść konsekwencje bardzo ciekawe konsekwencje do tego też. Mamy trochę ten gry z szaleństwem, jak jeden bohater reaguje na to, co się dzieje, jak drugi na to reaguje. Świetna, świetna sprawa i pomimo tego braku informacji, a właściwie może dzięki temu braku ekspozycji, te emocje są jeszcze silniejsze. Bardzo mocny start. Właśnie i to jest kolejne jakby rozwiązanie scenarzystów czy, czy twórców filmów. Tutaj też będziemy musieli o tym mówić w sekcji spoiler spoilerowej, ponieważ ta ekspozycja... Niby ostatnia nowela y, ma być y, czymś, co w normalnej historii byłoby ekspozycją, czyli pokazuje się troszkę bohaterów, y, są jakieś tam informacje co do ich przeszłości, co do ich motywacji. Tylko, że zobacz, w tym filmie ta ekspozycja jest bardzo niepełna. Y, nie wiem, y, możemy już mówić spoilery, czy jeszcze, nie? No, na koniec wszystko mówimy spoilerowo wszystkie. Dobra, to na koniec. <grych> Piotrek. No wiem... Tak, jest niepełna, ale no nie do niedopowiedzeniem, no w końcu mówimy o grozie, nie? Dobra, to drugi segment, czyli Siren. Reżyseria, za reżyserię odpowiada Roxen Benjamin, za scenariusz Duet Roxen Benjamin i Susan Burke. Już o nich mówiliśmy w nawiedzonym podcaście przy okazji omawiania antologii XX. Panie tam odpowiadały za segment Don't Fall. To był ten taki typowy slasher obozowy. Grupka znajomych udaje się też na jakieś pustkowie. No i potem jedna osoba zostaje przemieniona i atakuje pozostałe. To był taki bardzo prosty, schematyczny, ale świetnie zrealizowany i dynamiczny segmencik. Tutaj zaś dostajemy opowieść no w sumie o trzech nastolatkach, które też y, znajdują się nagle na pustkowiu. Ich van łapie gumę, y, na drodze pojawia się jakieś starsze małżeństwo i oferuje dziewczynom wsparcie. Wsparcie w postaci noclegu i pomocy przy załatwieniu zapasowego koła. Dziewczyny nie są zgodne co do tego, czy z pomocy skorzystać, ale ostatecznie udają się do domu naszego małżeństwa, poznają znajomych tej naszej pary i zaczynają się dziać różne nieprzyjemne rzeczy. Tak, dokładnie tak to wygląda. Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o samą ocenę tego segmentu, mówię szczerze, to jest chyba moim zdaniem najsłabsza historia z wszystkich czterech czy pięciu, Okej, okay, w porządku. Troszkę, troszkę słaby scenariusz był moim zdaniem. Taki dosyć miałki ten pomysł. Co mi się natomiast podobało, to dosyć fajne operowanie groteską i przejaskrawieniem. Wiesz chyba o co mi chodzi? Tak, tak, tak. Nawet takim troszkę kampem momentami. Nie? Bo nie, Tutaj też, co zabawne, bo przejrzałem sobie recenzje zagraniczne. Mhm. Przyszedłem tak dość pobieżnie i widziałem, że niektórzy narzekali na przykład na aktorstwo w tym segmencie, ale moim zdaniem to było zupełnie zamierzone. Tak. To nie chodziło o to, że aktorzy sobie nie radzili. Tylko mieli właśnie grać takie troszkę przerysowane postacie, i też jeżeli chodzi o gesty, głos i tak dalej. To znaczy one nie są troszkę przerysowane, moim zdaniem one są dosyć, dosyć, dosyć mocno przerysowane. No, tak, no. no, widocznie tak miało być. I, I mi to osobiście nie przeszkadzało. No w sumie, co mi przeszkadzało, to prostota tej historii e, oraz i taka przewidywalność. wiesz. No ja od pierwszych sekund, jak tamten samochód z małżeństwem oferującym pomoc dziewczynom zatrzymali się, no ja już wiedziałem, że to są e, e, e, jacyś kultyści albo szaleńcy. Było dla mnie jasne, że początku, którym dziewczyny zostały, który został zaoferowany, będzie powodował u nich jakieś tam dziwne, dziwne zjawiska i ta właśnie prostota tej historii plus jej taka dosyć kliszowatość powodowały, że nie, nie, nie. No to jest najsłabszy fragment i najnudniejszy i moim zdaniem taki, taki taki, średni bardzo. Ja się zgadzam, że jest to prawdopodobnie najsłabszy segment całej historii, ale absolutnie nie przeszkadzało mi to, o czym mówisz, bo... To było ok, moim zdaniem, że pojawia się starsze małżeństwo, jesteśmy na tym bezdrożu, no i wiadomo, że jako widz myślisz sobie, no to na pewno są jacyś psychopaci. Ale z drugiej strony nie wiesz, tak? Może właśnie nie. Może to dziewczyny są szugnięte, może to sąsiedzi będą szugnięci, może ktoś na nich napadnie potem jeszcze po drodze. Więc to nie jest tutaj takie od razu oczywiste. Gdy potem zaś dostajemy to dziwaczne jedzenie, na przykład czy te koktajle yy, z maślanki i jogurtu. Które nasze bohaterki piją jako odtrudkę na mięsko, to no też do końca, znaczy wiesz już, że coś jest na rzeczy, to się robi troszkę schematyczne, ale właśnie przez ten kamp no to to jest trochę gra z konwencją, nie? Pokazuje nam, że widzieliście coś takiego już tysiąc razy, nie? No i tutaj jedna bohaterka reaguje jako tako racjonalnie, dwie już są pod wpływem naszych złoli. Mnie się to oglądało bardzo przyjemnie, jedynie mam mały problem z tym, że znowu mamy tak mało ekspozycji, że tutaj... Ja do końca nie wiem, co się stało, ale to może pogadamy o tym później. Po prostu jest okej, okay, tak? Jest najsłabszy, ale to nie znaczy, że mi się nie podobał. Nie, nie. Też tak uważam, że, że, że to nie jest coś, co oglądałem bym ze skrajnym zażenowaniem, czy byłem zirytowany. Mhm. Po prostu to jest rzetelnie, średnie... Yy średnio zrealizowany y, short, bardzo przyzwoity, ale na tle pozostałych historii, no po prostu wypada słabiej, bo, bo, bo, bo tylko średnio. Mm -hmm. Dobra, to trzeci segment, The Accident. Za reżyser i za scenariusz tutaj odpowiada David Bruckner, y, czyli twórca y, z takich rzeczy głośniejszych y, to ostatnio wyreżyserował nasz David Bruckner rytuał dla Netflixa i wcześniej jeszcze w 2007 stworzył Sygnał, a oprócz tego też działał przy VHS-ie, przy pierwszym VHSie i tam stworzył segment Amateur Night, ten z dziewczyną, demonem i filmem porno na pewno kojarzycie, zwłaszcza jeżeli oglądaliście VHS antologię ze znajomymi, ja ją puściłem znajomym na działce kiedyś tak nie wiedząc zupełnie co to jest i ten segment właśnie z opętaną dziewczyną Boże... Znajomi już nigdy nie patrzyli na mnie, tak jak przed tym seansem, już potem. Ale wracając tutaj do wypadku, w tym segmencie mężczyzna potrąca pieszą na pustkowiu, przez nie uwagę, bo korzystał z telefonu, tam rozmawiał z żoną, przeglądał jakieś MMS-y od niej, no i dochodzi do wypadku. Dziewczyna jest ciężko ranna, więc nasz mężczyzna dzwoni na 911, Centrala jednak informuje go, że nie jest w stanie go zlokalizować, nie jest w stanie ustalić koordynatów, on nie jest w stanie podać, gdzie dokładnie się znajduje. Dlatego ratownik medyczny z infolinii nakazuje mu przetransportowanie ciężko rannej do najbliższego miasteczka. I powiem Ci, że to jest chyba mój ulubiony epizod no ja z, myślę. z tej antologii, bo on jest przerażający na tylu płaszczyznach, że głowa mała. I najmniej w sumie, znaczy on też jest nadprzygodzony w jakiś tam sposób, ale jednak niby mniej od tych innych, ale jest okropny. Zwłaszcza, że pokazuje człowieka, który, no, że okej, okay, popełnił straszny błąd, ale jednak chce dobrze, a dostaje takiego kopniaka od losu, od życia i w ogóle. Znaczy, ja, ja, ja ci powiem szczerze, że wiesz, ja jako że lubię ten gatunek, lubię horror, no przyzwyczajony jestem do różnego rodzaju okropieństw i, i, i y, maka, makabry, ale pomysł, że Accident był tak chory i tak fajnie zrealizowany, że ja przy pierwszym seansie musiałem sobie przerwać tą nowelkę w momencie, jak dochodziło do, do, do tej, tej, tej akcji z półce, prawda? O Jezu. <laughs> no, powiem ci szczerze, że no. Autentycznie byłem zszokowany tak smoliście czarnym poczuciem humoru twórców, bo faktycznie cała sytuacja była, no, tak obiektywnie popatrzeć, zabawna i to w jaki sposób bohater tego segmentu został potraktowany, no summa summarum mnie rozśmieszyło. Ale zanim dotarliśmy do puenty, musieliśmy obejrzeć dosyć sporą dawkę makabry i takiego, takiego bardzo wyrafinowanego okrucieństwa hmm. ja ci powiem, że jestem enagramową dwójką i właśnie gdyby mi coś takiego się przydarzyło to na pewno zrobiłbym to samo co bohater, tak też bym się zastanawiał no. co i jak i dlaczego ale jednak no, wykonałbym każdy jego pewnie ruch gest i gdyby ktoś mi odwalił taki numer jak jemu tutaj jak właśnie bohaterowie trzeciego segmentu temu mężczyźnie, Ja bym zaświrował jak nic, ja bym po prostu na miejscu stracił zdrowie psychiczne, już na resztę życia. Chyba łatwiej by mi było żyć w świecie z tymi istotami z pierwszego segmentu, czy nie wiem, walczyć z sektą, czy coś, niż przeżyć coś takiego. Tak. Już co mi się też bardzo spodobało w tej nowelce, to świetna realizacja. Ja gdzieś tam po internetach. Widziałem narzekania, że, że, że tam efekty gor były niedopracowane, że jakieś tam niedoróbki były. No przecież to brednia jest. No i właśnie jakie niedopracowane? Przecież jakie co co znaczy może nie, nie mówmy za wiele, ale nie wiem to co się dzieje z nogą na przykład w pewnym momencie ja no. po prostu i ja wtedy dobrze, że szklankę odłożyłem bo gdybym ją trzymał to bym upuścił po prostu tak jak trzymałem polał się i oła straszna rzecz, Mando nie oglądaj tego swoją drogą, bo <grybujesz> możesz nie przeżyć hmm. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym segmencie takiego bardzo pozytywnego to aktorstwo nie pamiętam jak nazywał się twórca ogólnej roli w tym segmencie ale zagrał fenomenalnie autentycznie był bardzo przekonujący i, i, i chyba dzięki jego, dzięki jego roli właśnie to te moje zawieszenie niewiary te takie błyknięcie tego co się działo na ekranie zadziałało perfekcyjnie ale bohaterka też w sumie nie? no bo nie jest łatwo grać osobę w takim stanie w takim stanie krytycznym do tego jak gdzieś nie wiem czy nie na IMDB wyczytałem że ona rzeczywiście potrafi jakoś strasznie wyginać swoje ciało i że tam, nie wiem, ten łokieć czy coś, że ona potrafi po prostu tak się ułożyć, jak tutaj leżała, że częściowo to były efekty praktyczne, a częściowo ona rzeczywiście jakoś tam się potrafi wygiąć No przecież to wyglądało makabrycznie, przerażająco, jak on ją niósł tam przez ten szpital. O. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy bo szczerze mówiąc pod tym kątem researchu nie robiłem. Jak to wygląda merytorycznie? Czy to, co te wszystkie czynności, te operacje, które wykonywał bohater segmentu, starając się uratować ofiary wypadku pod względem, wiesz, medycyny, ratownictwa i tak dalej, dla mnie to brzmiało bardzo przekonywująco, że faktycznie tego typu czynności i operacje ratując ofiarę wypadków w polowych warunkach należy wykonywać. Nie wiem, ale takie odniosłem wrażenie, że, że scenarzyści, twórcy tego segmentu cholernie dobrze się pod tym względem do niego przygotowali. Znaczy, wiesz, nie mam pojęcia, jak jest z pucem, ale cała reszta dla mnie też była absolutnie wiarygodna. Dlatego no, tak jak mówię, ja bym na pewno zrobił dokładnie to, co bohater, i to mnie tym bardziej przeraża, bo absolutnie. No, no nie chciałbym jednak. Dobra, to, to co następny? No, możemy. Kolejny epizod to Jailbreak. Tutaj za reżyserię i za scenariusz odpowiada Patryk Horwat. On stworzył między innymi nadprzyrodzony Pakt 2, część drugą. Film polecany przez Mando i z nim przy scenariusze się współpracował Dallas Halam. Panowie często właśnie współpracują, razem stworzyli Pakt 2 i też Halam odpowiada jeszcze za Entrance z 2012 roku, być może kojarzycie. I tutaj w tym czwartym segmencie, przed właśnie powrotem ramy i tego ostatecznego zakończenia obserwujemy starszego mężczyznę, który szuka swojej zaginionej żony. Boże, przepraszam. Siostry. Obserwujemy tak, starszego mężczyznę, który szuka swojej zaginionej siostry i w ramach tych poszukiwań wpada z bronią do takiej zatękłej speluny. I tam wdaje się w konflikt z miejscowymi, którzy chyba nie są do końca ludźmi, a do tego poznaje wytatuowanego Bagmana, który wydaje się wiedzieć, gdzie znajduje się zaginiona i w związku z tym ruszamy na dalsze poszukiwania. No i ten segment. Znaczy on niby też nie jest jakoś e znaczy Znowu, jako ekspozycji, finał jest troszkę orwany, ale oglądało się go mi osobiście bardzo dobrze, bo był taki nadprzyrodzony, taki dziwaczny. Znowu masa niedopowiedzeń i masa takich smaczków drobnych, jak właśnie nasz otyły brodacz na przykład w tej spelunie. Potem ten tatuaż Tutaj mamy taki motyw, że gdy bohaterowie przykładają rękę do oka, to widzą jak gdyby troszkę inny świat, alternatywną wizję rzeczywistości. No to były takie elementy segmentu, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie i strasznie fascynowały i przerażały zarazem. Wiesz, mnie ten segment z wszystkich najbardziej skojarzył się z prozą Claywa Barkera. Mhm. Wiadomo, że Barker lubi właśnie tego typu klimaty, jak różne demoniczne istoty, Taki dosyć niejasny okultyzm. Właśnie ten segment wydał mi się taki bardzo. To jest dla mnie pozytywne, bo jestem ogromnym fanem wczesnej twórczości Barkera. Właśnie wydał mi się taki bardzo Barkerowski, wiesz? Mm -hmm, no tak, e, tak. Przez klimat, przez ym, to właśnie zetknięcie tego świata nieludzkiego, dominicznego z naszym. No plus jeszcze pewna dawka przemocy, prawda? Gdyż. Yy, ten starszy mężczyzna szukający siostry wymusza na, na pozostałych bohaterach e, informacje dotyczące siostry no, dosyć dużą strzelbą, prawda? I tam też mamy troszkę makabry. taki też wydaje mi się, że lekko, lekko podszyty czarnym poczuciem humoru. Mhm. Mm znaczy, to jest taki wentel bezpieczeństwa też, nie? No bo jakby było zbyt mrocznie, to pewnie by się to ciężej oglądało, a tak to tu się uśmiechniesz, tutaj się przestraszysz, tu się zainteresujesz, zaintrygujesz i tak lecisz przez te 90 minut. W każdym razie po The Accident to jest drugi mój ulubiony segment. Tutaj z wyjątkiem może tego, co mówisz, że finał był nieco taki bardzo urwany, Praktycznie nie mam żadnych zastrzeżeń. I aktorstwo, i efekty specjalne, i sama atmosfera, klimat tej, tej, tej, tej, tej opowieści, w szczególności, prawda, wnętrze i zachowania ludzi w tej spelunie, no, wzięły mnie absolutnie. Absolutnie się zgadzam. No i co? No i przez wszystkie segmenty. Jak słyszycie, większość mm -hmm. nam się podoba. Bym jeszcze dodał na koniec kilka rzeczy. Po pierwsze, Podoba mi się to, że wykorzystano to właśnie American Southwest, to zachodnie południe, tę lokację tak na kilku poziomach. Nie zresztą już sam tytuł jest dwuznaczny. Mamy tę pustynię, ten bezkres jako metaforę piekła. Może trochę też czysta, ale bardziej piekła tutaj mamy antologię, która jest potwornie spójna, pomimo tego, że ma czterech reżyserów, a i w sumie siedmiu scenarzystów. Więc grono ludzi nad tym wszystkim pracowało, a całość jest spójna i formalnie, i estetycznie, i no fabularnie jest zróżnicowana, ale też jakoś to nie, nic się tutaj nie gryzie. To nie jest tak, że jeden segment jest super poważny, drugi znowu jest yy, stricte komediowy i oderwany od całości. Nie, tutaj wszystko ładnie ze sobą współgra i jeszcze bym pochwalił muzykę za muzykę odpowiada The gift Muzyka genialna. Tak, to jest ścieżka dźwiękowa, która buduje klimat bardzo, bardzo mocniej. W ogóle ona mi się kojarzyła strasznie z motywem przewodnim, z Halloween, z utworami Goblina nagranymi dla Daria Argento. Miałem masę takich pozytywnych skojarzeń i naprawdę, gdy słyszałem, często się nie zwraca uwagi na muzykę w horrorze, a tutaj autentycznie, gdy pojawiały się te różne główne motywy, to ja to wyłapywałem i, wiesz, banan na twarzy i sobie myślałem o i będzie się działo, zaraz będzie się działo. No, tutaj warto z, powiedzieć, że za muzykę, za ścieżkę dźwiękową odpowiedzialne jest The Gifts. Chodzi tutaj o te, te utwory grane na syntezatorach. Mhm. No i tak jak mówisz, one były bardzo klimatyczne. Mnie się troszkę skojarzyła ta muzyka z muzyką do It Fallows, bo tam też w Itwolą mieliśmy przecież elektroniczną muzykę graną na syntezatorach. Mm -hmm. Właśnie troszkę nawiązującą do, do, do, do muzyki z horroru z lat 80. Przy czym w przypadku South Bond ta Bond to takie retro nawiązania, właśnie do muzyki filmowej z horroru z lat 80. było całkiem na miejscu. To, to, słuchając tego, bo ja sobie potem gdzieś tam znalazłem a samą ścieżkę dźwiękową, przesłuchałem sobie ją, po prostu ona się bronią, ta ścieżka dźwiękowa broni się jako muzyka yy, sama w sobie, wiesz, nie, nie, nie, nie. po prostu się tu świetnie słucha. Hmm. Ja też bym sobie w sumie teraz posłuchał jej, Tak miałem nawet jakoś w tygodniu, tylko no czasu nie było, ale no to jest dobry pomysł, bo no to naprawdę nie zdarza się aż tak często, że ścieżka dźwiękowa z filmu grozy zapada w pamięć, a przy antologii, no to to jest jeszcze milsze zaskoczenie. No dobra, no to podsumowując na razie bez spoilerowo. A nie, jeszcze jedna rzecz. Ta metanarracja. Metanarracja, no właśnie. To wygląda tak, że gdy bohaterowie odpalają radio w samochodzie, to słyszymy głos DJ-a, moderatora danej audycji, który zwraca się właśnie do podróżujących na południe, podróżujących po tym bezkresie, po tych bezdrożach, po tych autostradach. I często wygląda to tak, że metanarracja mówię, mówię metanarracja, bo to nie jest po prostu DJ, który opowiada jakieś tam głupotki czy który jak może, może tak sobie wyobrażacie, mówi, że na przykład z pobliskiego Wariatkowa uciekł psychopata? Nie, to jest DJ, który komentuje komentuje jak gdyby nieświadomie, nie? to co się dzieje na ekranie, odwołując się do różnych emocji, które nasi bohaterowie mogą odczuwać, czy na przykład poruszając temat żalu, jakiejś woli zemsty. I wtedy my się domyślamy, tak, że w związku że bohaterowie w danej sekwencji nie są tutaj, gdzie są przypadkiem, tylko, że chcą się za coś zemścić na kimś innym. I mnie się to podobało, bo budowało klimat. Rzeczywiście, jak się to analizuje, to ja nie wiem, czy to ma aż tak dużo sensu, jak się wydaje w trakcie seansów. Nie do końca, ale jako dodatkowa cegiełka w budowaniu tej atmosfery odcięcia od świata izolacji. Właśnie tylko ten taki specyficzny, niby przyjemny, ale jednak zarazem nie taki zwyczajny głos, tak, który gdzieś tam w tle się pojawia. To moim zdaniem podkreślę jeszcze to, to odcięcie od świata zewnętrznego. Dla mnie to działa no, mnie się to też bardzo podobało zresztą sam głos DJ-a, jego, wiesz, emisja głosu to ja, tak. nie, tyl, nie tylko co mówił, ale też jak mówił było bardzo klimatyczne z tym, że, i to już po raz kolejny musimy przejść do sekcji yy, spoilerowej to co mówi o żalu i skrusze o zadośćuczynieniu i pokucie troszeczkę, wiesz to mogłoby być wprowadzenie nie tylko do pierwszej nowelki, takie mam wrażenie ale też do każdej innej z tym, że w niektórych nowelkach wydaje mi się, że to ten jakby wstęp, prawda? DJ-a, który wydaje mi się w zamyśle twórców miał e, wyjaśniać e, takie. Etyczny sens poszczególnych historii. W przypadku niektórych nowelek, troszeczkę, troszeczkę to, co widzimy na ekranie, jest sprzeczne z tym, co ten, ten DJ mówił. Jeśli mamy to traktować jako, właśnie, jako meta-komentarz twórców do, do, do, do samych historii. Tak, ale właśnie jeżeli potraktujemy pustynię jako piekło i tych naszych bohaterów jako na no osoby skazane tak, na to wieczne potępienie tak, tak. i wtedy DJ jako jakiegoś nie wiem szatana który właśnie mówi co się dzieje i dlaczego no to, to gra całkiem nieźle rzeczywiście tutaj mamy w wielu tych segmentach motyw jakiejś winy i kary za zbrodnie z przeszłości więc tak jak mówisz, ten, te, to intro do całej antologii mogłoby się też pojawić w innych miejscach, ale mnie to nie przeszkadza, bo to mnie właśnie nastroiło na całą antologię na początku i potem widziałem nawiązania do tego, co nasz DJ Szatan Bóg, ktokolwiek tam mówił wcześniej. Znaczy, wiesz, też mi to nie przeszkadza. Uważam, że yy, pomysł sam był no, po prostu znakomity. Z tym, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Teraz pora na podsumowanie całości. Dobrze Piotrek. The Film Stage ocenia tę antologię na ocenę F. To jest najniższa nota. Na metakritiku w przeliczeniu to jest 0 punktów na 100. Taki Hollywood Reporter daje za 70 punktów na 100, czyli takie 7 na 10. A ty co dajesz? Gdybyś miał to ocenić... Może polecasz, to słyszymy, ale jak mocno polecasz? Dycha, dziewiątka, Słuchaj, czy jednak z nżej? czystym sumieniem i ze świadomością, ponieważ ja widziałem ten film dwa razy, więc mogłem sobie wyrobić zdanie. Poza tym ja jestem dosyć krytyczny wobec filmowych horrorów. Z czystym sumieniem daję 8 na 10. I powiem Ci tak, bo na przykład niedawno widziałem tą antologię, o której wspomniałeś i o której mówiliście na nawiedzanym podcaście XX i moim zdaniem XX jest dużo, dużo gorsza, chociaż yy, niektórzy twórcy z XX są dokładnie ci sami co w Soundbond, na przykład yy, Roxanne Benjamin i o ile na przykład w XX tylko jedna nowelka mi się autentycznie podobała, to ekranizacja opowiadania mhm. Hitchuma, The Box tak? o tyle w Soundbond każda nowelka no, bardzo mi się podobała podobała. Także z czystym sumieniem polecam i jakbym miał wystawać ocenę, to spokojnie 8 na 10. No ja porównałem na początku tę antologię do Upiornej Nocy Halloween, do Trick or Treat, do Hertiego, a wy wiecie, że ja tam ten film oceniam 10 na 10, więc tutaj też jestem, zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony i tego się też myślałem, tutaj nie dałbym dychy, ale tę dziewiątkę myślę, nawet mogę dać. Z oczywiście z zaznaczeniem, że to nie jest jakieś odkrycie kinematografii, ale po prostu świetna rozrywka, świetny horror. Z jednej strony bardzo urozmaicony, zróżnicowany, ale z drugiej bardzo, bardzo spójny jako całość, więc czego więcej oczekiwać. Jeżeli jesteście bardziej krytyczni to ta ósemeczka, myślę, to nadal jest dobra nota. No i tyle. To co teraz, Piotrek? Chwila spoilerowa. Aha, wiesz co, tak sobie teraz jedną rzecz pomyślałem. Wiesz co, ja mam wrażenie, że często w przypadku takich filmów czyli tworzonych przez twórców mało uznanych albo mało doświadczonych w dodatku z nurtu tego kina niezależnego, czyli w naszym przypadku to będzie indie horror, bardzo często jest taka ocena, że biorąc pod uwagę, że to budżetowy film albo biorąc pod uwagę, że to film niezależny, i tak dalej. Ja sądzę, że tutaj wysoko oceniając Soundbond, można spokojnie zapomnieć o tym, że to jest horror niezależny, że miał mały budżet i mało doświadczeni y, y, twórcy. Ten film spokojnie można mierzyć wiesz, z tuzami i im gatunku, z jakimś James'em Wanem czy z weteranami. Mhm. Nie miałem ani przez sekundę filmu wrażenia, że mam do czynienia z y, robotą niezależną czy półamatorską. Czy, czy ja się zgadzam, tak rzeczywiście to nie jest tak, że my to oceniamy jako jakoś z niższej półki, tylko tak normalnie, nie? Tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Dokładnie. Dobra Piotrek, to co? Wchodzimy w spoilery. Wchodzimy w spoilery. Uwaga! Spoiler! W końcu, nareszcie. Okej, okay. to co? To kończymy ten wątek segmentu o siostrze? Bo powiedziałeś, że tam Ci nie grała ta metanagracja. Oczywiście, że tak. Już wyjaśniam, o co mi chodziło, bo zobacz. Generalnie w każdej nowelce mamy coś takiego, że mamy osoby, które są czymś tam zawiniły, tak? Czasami są to naprawdę bardzo poważne zawinienia, jak na przykład morderstwo niewinnej osoby. Mhm. Czasami to zawinienie jest takie troszkę mniejszego kalibru, jak na przykład rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia samochodu, tak? Bo... Ale wtedy też kaga jest, znaczy mniejszego kalibru w sensie, że przeżyjesz, ale dla mnie w sensie większego nawet. To znaczy, wiesz, ja, oczywiście, że tak, że, że, że w przypadku, no bo w pierwszej i ostatniej nowelce mamy, wiesz, zemstę, prawda, na tym mężczyźnie, głowie tej rodziny, który zawinił śmierci tej córeczki, dokładnie nie, nie dowiadujemy się o co chodzi i to jest moim zdaniem zaleta filmu o której chciałbym powiedzieć dalej ale mhm. przy okazji m, ci napastnicy zabijają też niewinną żonę tego faceta i ich córkę tak mhm. i wtedy budzą się demony scena właśnie jak z, aż kontra martwe zło dokładnie. ziemia się zapada, wychodzą te dziwne istoty tam ci trafiają do pętli czasowej i, i dosłownie przechodzą przez piekło Czyli mamy tutaj sporą winę i współmierną do niej karę. Mhm. Prawda? Tak. Dobra, w przypadku nowelki The Accident mamy winę mniejszą, bo jednak, pomimo wszystko, yy, świadome morderstwo jest czymś yy, no dużo bardziej, wiesz, nagannym niż yy, rozmawianie przez telefon komórkowy czy, czy, czy nieświadome spowodowanie wypadku. No ale tutaj facet ponosi jakąś tam karę, prawda? Tylko że przynajmniej uchodzi z. To jest nie? Bo on wychodzi stamtąd. Tak. Tak, tak, tak. tak. Więc mamy tutaj tą taką etyczną wspomierność pomiędzy winą a karą, prawda? Natomiast to wszystko jest mocno zakwiane w czwartej nowelce, ponieważ, zobacz, z fabuły wynika, że siostra głównego bohatera Popełniła morderstwo na swoich rodzicach, prawda? Mhm. Tak, i trafiła do piekła. Zaginęła na stał. W trafiła do piekła. W porządku, tylko że ona to piekło traktuje nie jako karę, tylko jako nagrodę. Ona sama mówi, że się świetnie tam czuje, nie chce tego opuszczać, że to jest coś, że ona szukała tego miejsca. Rozumiesz, jest winna, tylko że nie spotyka ją kara, ale spotyka ją nagroda, Szybko. Tak, ale my nie wiemy, co tam się wydarzyło wcześniej. My widzimy, że ona teraz jest pogodzona ze swoim losem, tak? Bo on też mówi, że ona tutaj zaginęła. I. Szymon, nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że z tej kwestii dialogowej, z tego dialogu, który rozgrywa się w samochodzie, wynika, że ona przez cały okres pobytu w tym miejscu, cokolwiek by to nie było, że to jest coś, czego pragnęła przez całe życie, chciała przez całe życie i że no, po prostu nic złego tam nie, nie, nie spotkało. Ale to nadal, no to widzisz, że w takim razie to jest wizja piekła, do którego trafiają takie ludzkie demony, nie, które się tam czują jak w domu, w sensie, że ludzie mogą być tak źli, że nawet piekło nie jest dla nich karą. No to też mi się podoba. Wiesz co, no bo no to czekaj, to no w sumie, w sumie taka interpretacja by się broniła, nie? No ale z drugiej strony zobacz. Mamy tą złą siostrę, tak? Która uh -huh. jest ewidentnie złym człowiekiem. Świadczy chociażby o tym to, jak, z jaką obojętnością ona e, przyjęła los swojego brata, bo przecież w Ale też scenie... jak mówi o rodzicach po prostu, z takim, no... <grych> tak, tak. Straszna rzecz, no. no. Zabiłam ich, no w porządku, ale sama tego chciałam, fajnie było, nie? Tak. A natomiast pozostali bohaterowie pozostałe postaci tego wszystkich nowelek, po popełnieniu swojej jakiejś tam zbrodni, oni odczuwają olbrzymie poczucie winy. I ich spotyka kara, tak? Mhm. A natomiast tą y, siostrę, która y, powiedziała wprost, że zamordowała swoich rodziców, i to było bardzo fajne, to było okej, okay, ja tego chciałam, Nie spotyka kara, ale nagroda. Ale słuchaj, nagroda, a może właśnie śmierć w piekle oznacza przeniesienie się do innej rzeczywistości do nie wiem czyśca czy do nieba a ja pogodzenie się z tym że jesteś w piekle sprawa że spędzisz tu resztę życia wśród demonów dziwnych istot potwarów dosłownie czy w przenośni tak tylko że widzisz tylko że yy, ona tego wyraźnie chciała i to jest przynajmniej dwa razy w trakcie albo nawet trzy razy ona wyraźnie bardzo mocno podkreśla że ona tego chciała Czyli z tego by wynikało, że zło, jeżeli wybierzemy, jeżeli chcemy je, spotyka ciebie za to nagroda. Jeżeli natomiast nie chcesz tego, jeżeli ta kara ma być faktycznie karą i wiąże się z poczuciem winy, no to wiąże się ze strasznym cierpieniem, tak jak w przypadku wszystkich innych bohaterów nowelek. Ja tego nie traktuję jako nagrodę po prostu, więc ja nie mam żadnego problemu. Ty losu yy, tej siostry, yy, bohaterki czwartej nowelki, nie traktujesz jako nagrody? Nie, tatuażystka w piekle to nie jest fucha, na którą się pisze. No ale ona się tam świetnie czuje, Szymon. <laughs> Nadal. Dziękuję, postoję. No... Wiesz, no, pozostali bohaterowie pozostałych nowelek ewidentnie trafiają do piekła i wiesz, naprawdę spotykają ich tam straszne rzeczy. Albo demony, albo muszą wykonywać operacje, prawna na trupie, albo karmieni są halucynogennym mięsem i potem złożeni w ofierze. Wszyscy inni cierpią. Tylko ona jedna tylko ona jedna, zobacz, zachowuje się tak, jakby to było po prostu jej przeznaczenie, coś, co przez całe życie szukała i szukając tego miejsca, prawda, w którym się świetnie czuje, nawet była zdolna zamordować swoich rodziców, bo to też wynika z tego dialogu pomiędzy tymi postaciami w samochodzie, że zamordowanie rodziców powiązane jest jakoś z tym poszukiwaniem miejsca, do którego trafiła no wiesz, no moim zdaniem to jest takie bo no zobacz, horror bardzo często operuje motywem zbrodni i kary, jest jakaś tam wina jakaś zbrodnia, coś straszliwego postać popełniła i ponosi za to karę no tak, ale tak samo nie wiem, masz drakule, który cierpi, tak? który został przemieniony wbrew swojej woli i masz wampira który może się cieszyć tym, że jest wampirem, tak? ja nie mam z tym żadnego problemu dokładnie i w e, przypadku wszystkich nowelek, z wyjątkiem czwartym, mamy tutaj, e, z wyjątkiem czwartej nowelki, mamy tutaj e, no, taką typową dla, dla, dla, dla, e, dla horroru takiego klasycznego, konserwacyjnego współzależność. Jest wina jakaś, jest kara, kara wymierzona jest przez e, siły nadprzyrodzone. W przypadku postaci czwartej nowelki, ja to tak odczytuję, to jest rzecz jasna moja interpretacja, nie jest tam żadna prawda objawiona. W przypadku czwartej nowelki mamy potwora w ludzkiej skórze, że człowieka od początku do końca złego, czyli tą siostrę, która dokonuje uchydnej zbrodni, ale ona nie ponosi karę, tylko wiesz, trafia do miejsca, które, w którym się świetnie czuje. Ja, Szymon, ja zdaję sobie sprawę, że być może dla Ciebie, jako tam prawie 30-letniego doktoranta y, y, żyjącego w normalnym świecie. Bycie tatuażystów w piekle to nie jest to, czego byś chciał, ale ta postać sprawia wrażenie, no wręcz odwrotnie, prawda? Ona odrzuca normalne normy etyczne, odrzuca normalną rzeczywistość. Ona chce w prawda, w koszmarnej, surrealistycznej e, rzeczywistości: piekła, czyszca, czy tam wiesz? W ogóle. Innego świata. No tak, ale właśnie zobacz, jak, jaka ta postać jest przerysowana. Nawet jak ten brat się pojawia, ona z jednej strony po tych 13 latach rozłąki rzuca się na niego i sobie patrzy, oj, Deny, jesteś tutaj, tak? I myśli po prostu, że popełnił zbrodnię i trafił do piekła, ale po chwili czuje, że coś jest nie tak. Pyta, Deny, jak tu trafiłeś? O nie, Boże, przyszedł po mnie, tak? I spadaj. Nagle go odrzuca totalnie. Odrzuca własnego mm -hmm. brata, ostatnią istotę, której e, w ogóle na niej zależy. tak? Więc to oznacza, że e, nasza jazz jest już absolutnie no, stracona tak, dla e, życia, e, dla ziemi, dla świata, dla Boga. E, zresztą mamy też tę metanarrację, która mówi, e, tam, e, co cię powstrzymuje, nic nie wisisz temu światu, żyj własnym życiem. A jeśli ktoś stanie ci na drodze i się urywa, nie? No, i my myślimy, że to dotyczy naszego staruszka, który właśnie wbrew wszystkiemu przyjeżdża do piekła ze spluwą, z shotgunem, strzela do upiorów, demonów, nic go nie powstrzymuje, z jakąś raną na plecach wchodzi do alternatywnej rzeczywistości przez niewidzialne drzwi, tak. Spotyka swoją siostrę, ale tak naprawdę to też może być komentarz do siostry, właśnie. Słuchaj, żyj swoim życiem, tak. Jeśli ktoś stanie ci na drodze, to pozbądź się i własnego brata, pozwólby go zabrały jakieś nagie, dziwne znowu też istoty. I tyle, a ty bądź sobą. No i, i mnie się to nie Moim, znaczy To jest to rzeczywiście y, wbrew temu schematowi zbrodni i kary, ale to dla mnie jest dodatkowy plus, bo nie ma tej powtarzalności, że po prostu ktoś coś zrobił i go spotyka Dla kara. mnie to też absolutnie jest plus. Szymon, ta taka niby niekonsekwencja w, w, w, w tych etycznych sensach opowieści, że czwarta nowelka wyłamuje się prawda, z tego schematu, to jest absolutnie na plus. Wiesz? Właśnie to mnie zaskoczyło i, i, i tak bardzo pozytywnie zaskoczyło, nie? Że, że wiesz, w klasycznym horrorze, klasyczny horror jest bardzo konserwatywny, szybko, tak? Mamy zbrodnie, mamy potem interwencje sił nadprzyrodzonych, i prawda, zbrodniarz, czy tam człowiek winny czemuś tam, ma kary, na przykład, czy tam w postaci potępienia, czy że musi jako dusza potępiona wracać na ten świat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, ze względu na to, że tutaj mamy wyłamanie się z tego konserwatywnego, z konserwatywnego schematu, opowieści grozy. Właśnie to po raz kolejny skojarzyło mi się troszkę z Clive'em Barker'em. Bo właśnie Clive Barker w swoich opowiadaniach, czy w Hellraiser'ze zerwał z tym, mm -hmm. z, tym, z, tym, z tym takim schematem, że interwencja sił spoza tego świata musi być zawsze związana z słusznie wymierzoną karą za jakąś potworną zbrodnię. Tutaj jest, To wszystko postawione na głowie, bo Zobacz, z drugiej strony mamy los tej siostry, nie? która jest istotą złą, ponieważ zamordowała swoich rodziców i z kompletną obojętnością patrzy się jak jej brat to jest zasugerowane, tylko jest rozszarpany czy tam zjedzony żywcem czy, przez, przez, przez jakąś tam gulę na pustyni czy zombiaki czy co tam przylazło a natomiast ten brat, który wykazał się no, jakimś takim biorąc pod uwagę nasz, naszą akcjologię bardzo mm, szlachetnym szlachetną pobudką, czyli chciał uratować swoją siostrę od potępienia. Jego spotyka kara, mianowicie taka, że coś tam mu się dzieje złego. na tej Ale historii, z drugiej prawda? strony zobacz, bo ja tego nie traktuję wcale jako y, czyn takiego, wiesz, y, błędnego rycerza ostatniego sprawiedliwego, bo y, to, że on zszedł do piekła po siostrę świadczy o przeogromnej pysze, to po pierwsze, a po drugie o takim nieumiarkowaniu, o takim właśnie szaleństwie, obsesji. I to też jest przewinienie, moim zdaniem, bardzo jasne, jawne, oczywiste. Wiesz, być może masz rację, tym bardziej, że zobacz, że mm, skoro facet trafił do tego miejsca, trafił świadomie. Tak jak siostra. W scenie w barze on. Tak jak siostra. Szukał go. W scenie w barze on rozpoznaje, że barman ma tatuaż i. Skojarzył ten tatuaż z losem swojej siostry. Znaczy się, że jakieś wiadomości o tym samą, przepraszam, o tym, o tym miejscu yy, musiał mieć. Czyli zdawał sobie sprawę, gdzie zmierza. Mm -hmm. Ja myślę, że to, to w ogóle jest dość mocno przemyślane. Jak, nawet jak tego składam na czynniki pierwsze. Okej, okay, no nie, nie poświęciłem temu 20 godzin czy coś, tylko tam wczoraj ze dwie godzinki, ale wydaje mi się. No to. No, to może to wytnij, żeby tam wiesz, słuchacze. Nie, nie, nie, nie, że nie dowiedzieli się, jak. <głos> Spędzam <głos> dobra, wieczory, tak? To się wytnie. Hmm, albo i nie. O, ale nie jest. Albo i nie. Serio, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tutaj to inne podejście do piekła, w tym poprzednim segmencie zresztą też z tą karą, ale która no, nie musi się kończyć odebraniem życia, tylko człowiek po prostu odchodzi stamtąd, odjeżdża w siną dal super rzecz i właśnie ta spójność całości no jestem absolutnie na tak i te demony kurcze, które będą się śniły teraz po nocach nie wiem, chcesz jeszcze omówić spoilerowo czy kończymy? wiesz co, jedną rzecz Szymonie ponieważ program mi mówi, że już mamy godzinę, tak? Mhm. Jedną, rzecz, jedną rzecz Szymonie bym jeszcze chciał dokładniej omówić gdyż ona mnie strasznie zaciekawiła w tym filmie. Bo zobacz, w tym filmie mamy i tam jak czytałem różne tam opinie po IMDB czy tam po filmu Ebie, to widzą przeszkadzało. W tym filmie mamy bardzo dużo niedopowiedzeń mhm. dotyczących losu poszczególnych postaci przed tym, co widzimy w filmie. Mianowicie, nie wiemy jak zginęła Przyjaciółka, dziewczyn z segmentu Siren. Prawda? Znaczy wiemy tylko tyle, że nasza późniejsza poszkodowana w The Accident była gdzieś razem z koleżanką o imieniu Alex, no i że ta Alex po tym spotkaniu zginęła prawdopodobnie została zostawiona gdzieś sama i doszło, właśnie nie wiadomo, czy do wypadku, czy do morderstwa, i teraz. No. Czy przedawkowała narkotyki, bo mhm. no, dziewczyny tam e, zażywają różne substancje, czy mówią o zażywaniu substancji, czy właśnie została zamordowana, czy to była jakaś choroba, nie wiemy tego, mhm. prawda? Nie. Tak samo nie wiemy w segmencie pierwszym i piątym, e, jak zginęło dziecko, ta Christine, z powodu której to śmierci postaci muszczą się na piątym segmencie na tej nieszczęsnej rodzinie. Też tego nie wiem. Tak, a to jest widzimy jeszcze zdjęcie. podwójnie przemyślane, bo z jednej strony widzimy, że nasi napastnicy pokazują zdjęcie dziewczynki, mężczyźnie. Tak. Zresztą on nawet jeszcze chyba przed tym, jak zobaczył zdjęcie, się domyślił, bo zaczął mówić, że przeprasza, czyli zrozumiał tak, tak, tak, co tak, się tak, dzieje tak. i z jakiego powodu, a potem jeszcze jeden z napastników szepcze coś żonie do ucha i ona wtedy... I tamta żona jest wyraźnie zdegustowana, zbulwersowana tak. i zażerowana. I mówi, o Boże, przecież mówi i nie kończy co jej powiedział, ale wiemy, że ją okłamał. I to jest piękna rzecz, tak. po prostu tak. Wow, że. Ale widzisz, bo co mnie zastanawia, nie? Bardzo często w filmach, czy w książkach, czy ogólnie w historiach grozy, ten jakiś taki dramat bohaterów jest łopatologicznie wyjaśniany. Także ktoś zrobił coś bardzo konkretnego i. Tak, coś zrobił bardzo konkretnego. Powiedzmy, że nie wiem, ten. Cały ojciec rodziny, nie pamiętam jego imienia, potem tam e, padający ofiarą zemsty. On na przykład był przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, która nie wypłaciła ubezpieczenia i przez to dziewczynka zmarła. Albo ją tak? potrącił samochodem, albo coś tam, tak? Albo ją potrącił samochodem, albo no, w, w każdym razie. I ja bardzo często jak wyglądam, czy czytam, czy e, wiesz, nawet z uznanych mistrzów horroru, jak, czy wiesz dostaje wyjaśnienie, czy tam właśnie jest mi opowiedziana ta historia, to mam bardzo, czy to wrażenie, że to jest takie banalne, że mogli się bardziej wysilić, że już milion razy to widzieliśmy. W tym akurat filmie zastosowano niedopowiedzenia, czyli nie wiemy, jak umarła ta, ta Alex, nie wiemy dokładnie, co się stało o dziewczynce, nie wiemy, czym zawinił, jaka była zależność pomiędzy yy, jedną postaci, a śmiercią dziewczynki i tutaj w tym w tym momencie zaczyna pracować moja wyobraźnia, wiesz? Uh -huh. I mnie to absolutnie nie przeszkadzało, że nie zostało mi wyjaśnione łopatologicznie, czym poszczególne postaci zawiniły, że spotkał ich taki, a nie inny los. Wiesz, ja zetknąłem się z opiniami, że to nie są żadne niedopowiedzenia, nie tylko dziury fabularne. To nie są dziury. To jest po prostu um, pozostawienie pewnych, pewnych kwestii wyobraźni i, i, i kreatywności widza, nie? I moim zdaniem to w tym akurat momencie zadziałało świetnie. Znaczy absolutnie to nie są dziury fabularne, bo przecież zostały pozostawione bardzo świadomie. Jak można nazwać dziurą fabularną coś, co jest właśnie tak jak powiedziałem, nie, ta zbrodnia sprzed lat ojca rodziny ostatniego segmentu, no to mamy tyle sugestii, że wydarzyło się coś z tym dzieckiem, także właśnie żona miała, doznała do tej pory inny opis wydarzeń inną wersję wydarzeń, no to, to, to jest bardzo świadomie rozegrane tutaj. I Jeszcze z tego drugiego segmentu przecież mamy tę sektę, jak gdyby. Mm -hmm. I w sumie my też nie wiemy do końca, bo to wygląda tak, jakby ci nasi sekciarze, oni się zachowują, jakby byli ludźmi z poprzedniej epoki, jakby byli dużo starci, co też pada zresztą w dialogach. My nie wiemy, tak, czy to są... Że, y, żyjemy od wojny, tak? Tylko nie wiemy, której pierwszej, drugiej, czy kurczę y, wojny, o, wiesz... Secesyjne. Tak. I my nie wiemy, czy ci bohaterowie szukają ciał, w które mogą przenieść swoje dusze. Coś jak w Get Out na przykład, czy w pożem Roku. Bo Aha. znajdują właśnie dwóch bliźniaków, tak, dwóch mężczyzn i dwie kobiety i też mamy dwa małżeństwa, które potem dokonują rytuału na tej czwórce młodszych. Czy może chodzi o coś innego? Do tego segment nazywa się Syrena. Mamy tę naszą bohaterkę, która potem ucieka przed tymi, jak gdyby, opętanymi ciałami, jeszcze chyba przed przeniesieniem duszy. To i można sobie to interpretować też na wiele sposobów. Ja najpierw tak pomyślałem, że chodzi o to przeniesienie duszy ze starego umierającego ciała w to młode. Potem znowu tak sobie pomyślałem, a może to po prostu jest jakieś opętanie albo złożenie czegoś w ofierze, żeby te ich ciała żyły dłużej. A może jeszcze coś innego. I też można sobie tutaj gdybać, ale tak Wiesz? sympatycznie, nie? No właśnie to nie jest problem, że nagle sobie myślisz, o, bez sensu, tylko. Możesz żyć z tą historią jeszcze po sancie. Wiesz co też tak sobie pomyślałem, że zobacz w tym czwartym fragmencie, o którym wcześniej tak dyskutowaliśmy, i kilkakrotnie pada sugestia, znaczy nie sugestia, pytanie ze strony siostry głównej postaci, jak ty tu się dostałeś? Tak. Zobacz, każda z postaci, zanim dostała się do, do tego miejsca, prawda, zakładamy, że to jest coś w rodzaju piekła, albo rzeczywistości gdzie zamieszkują demony nakładające się na naszą rzeczywistość każda z postaci ludzkich zanim, dokonała, zanim trafiła do tego miejsca dokonała czegoś strasznego mhm. czy to było potrącenie pieszego czy to była um, odpowiedzialność za śmierć dziecka czy um, odpowiedzialność za śmierć przyjaciółki więc tak mi się wydaje że um, bohater tej czwartej nowelki też musiał coś potwornego zrobić, aby dostać bilet wstępu do, do miejsca, gdzie przybywa jego mógł siostra. celowo kogoś zabić, tylko po to, żeby tam trafić na przykład. Tak. Tak, tak. Wiedząc, że to miejsce jest, jest, jest, jest ym, związane z działalnością sił demonicznych piekielnych, aby odzyskać siostrę, tym bardziej, że jak mówisz, no on był obsesyjnie traktował tą sprawę, mógł się dopuścić czegoś naprawdę strasznego, tylko po to, żeby tą siostrę znaleźć i to, co spotyka go w finale nowelki, w przy takiej interpretacji no, byłoby słuszną karą za tą jego obsesję, która no, doprowadziła do strasznych rzeczy. Wiesz, teraz tutaj spekulujemy, no ale film jest na tyle. wydaje mi się, że tutaj te spekulacje są na tyle uzasadnione, że oglądając ten film, widząc do niedopowiedzenia, ja odniosłem wrażenie, że twórcy filmu celowo prowokują uważnych widzów do tego, żeby spekulowali na temat losu i tam motywacji poszczególnych postaci. Zdaję sobie sprawę, że niektórych widzów to może denerwować, bo wiesz, ja mam takie wrażenie, że współczesny odbiorca horrorów przyzwyczajony jest do tej łopatologii, ale dla mnie akurat takie rozwiązanie, takie, taki pomysł to jest coś no, bardzo odświeżającego z, z schematyki kina grozy. Rzeczywiście widzowie są przyzwyczajeni do y, mówienia wszystkiego wprost, ale to nie znaczy, że to jest dobre, nie? Zwłaszcza, że no, ta antologia pokazuje, iż y, pójście w zupełnie inną stronę na południe y, też może południe, sprawić, tak. y, może, może być właśnie wartością dodaną, tak, czymś ciekawszym, czymś nowszym, bo dla mnie to jest trochę powiew świeżości, te wszystkie segmenty. Nawet jeżeli wiadomo, no, to są shorty, więc nie są jakoś super rozbudowane, to. Ja ją oceniam bardzo pozytywnie jako coś świeżego, ciekawego i skoro jesteśmy w strefie spoilerowej, jeszcze tak pomyślałem, bo może ktoś tego filmu nie oglądał, a nas słucha, to ja bym chciał podkreślić, że w tym segmencie The Accident nasz bohater cały mm -hmm. czas niby ma na słuchawce tego ratownika medycznego. Zresztą my teraz mamy w Polsce te wszystkie programy paradokumentalne i tam też jest chyba 112 się nazywa. Ja to czasem widuję, jak jestem u rodziców paradokument, tak? Więc wiemy, czego możemy się spodziewać, ale tutaj nasz bohater zostaje prowadzony i tak z jednej strony to się wydaje dziwne, nie? Że tak każą mu przenieść to ciało, ale z drugiej strony dziewczyna umiera, no to trzeba ją ratować, pomimo wszystko, tak? Trzeba zaryzykować, podnieść ją, bo no, na ulicy i tak się wykrwawi i tak umrze. Potem trafia do tego opuszczonego miasteczka, do opuszczonego szpitala, no to po prostu akcja jak Silent Hill, a ten szpital to jak Alchemila, tylko bez pielęgniarek naszych. No, naprawdę. Więc coś przerażającego i żeby było zabawniej, nasz bohater słyszy potem dodatkowe głosy, No, ale wiadomo, że na takiej centrali też jest, znaczy tam są też kabiny wiadomo, żeby sobie nie przeszkadzać, to nie jest jak infolinia jakiegoś sprzedawcy garnków, tak za 2000 zł czy czegoś takiego tylko jednak coś bardziej profesjonalnego, ale są dodatkowe głosy, są jacyś inni pracownicy w pobliżu i potem mamy coraz więcej tych konsultantów na linii. W pewnym momencie pojawia się osoba, która wie za dużo, co jest bardzo dziwne, no ale ratujemy życie, tak więc się nie zastanawiamy nad tym, ratujemy życie i gdy się okazuje, znaczy, że... Znaczy bohater to wyłapał, wiesz? No tak, tak, ale, ale co ma zrobić no, w tej sytuacji? No, nie... no, no tak, no przecież nie będzie tego rozstrząsał, bo, bo, bo, bo mu dziewczyna wiesz, na rękach dosłownie. Dokładnie, nie nie dlatego racja. to jest tym bardziej... Y no genialne w całej konstrukcji, nie? No, że właśnie my to słyszymy, bohater to słyszy, bohater też widząc, że szpital jest opuszczony, przecież to nie jest normalne, tak, widzi, że jedzenie pleśnieje, no jakim cudem, no i co, no tak sobie stoi, tak całe miasto wypagowało więc też przez chwilę nie rozmawia z konsultantem, tylko po prostu biega po tych pokojach, szuka jakiegokolwiek śladu życia, wyjaśnienia, jakiegoś nie wiem, może dokumentu, który by cokolwiek mu powiedział, dlaczego jest tak, jak jest, reaguje bardzo naturalnie, bardzo tak życiowo, i gdy na koniec się okazuje, że no został być może sterowany tak przez jakieś siły nieczyste, no to gdy słyszymy te śmiechy. Ale właśnie zobacz, bo z jednej strony został strolowany, bo tam ci wiesz, wyraźnie się z niego śmieją, a z drugiej strony sam bohater porusza kwestię etyczną, że mówi, że przecież ja na to nie zasługiwałem. Tak. Czyli mamy tutaj niejasność, czy faktycznie y, cała ta zagrywka z, y, z tą operacją, z tym ratowaniem życia, to było strolowanie, demony sobie robiły jaja, czy to była słuszna kara za to, że y, popełnił y, wykroczenie i rozmawiając przez telefon komórkowy potręcił przechodzenie. Ale nie, on na to nie zasługiwał, gdy został zamknięty tam na stałe i wtedy demony rzeczywiście odpuszczają, zauważ. Dostaje nowe ubranie, nowy samochód i wychodzi na wolność. Znaczy, ja odniosłem takie wrażenie, że po prostu to była nagroda za to, że, yy, że zro... żart się udał. Ta... Też. Żart się udał. Wow. No to tak, tak, tak. Udał mi się, bo... bo, bo <grym> udał mi się tak demonie. <grym <grym <grym a... no, ja takie odniosłem wrażenie, że, że błazen zrobił swoje, więc może, może odejść wolny. Nie wiem, możliwe, ale... Bardzo mocna rzecz i naprawdę ja sam aż, wiesz, gałki oczne wykręciłem. <grym, oj, <grym, nie <grym, nie wiesz, naprawdę ja w momencie, jak facet miał, kurczę, nie pamiętam już fachowej nazwy tej czynności, przywrócić drożność płuc, nie? tak No ja musiałem sobie przerwać, pójść sobie na kawę, bo, bo <grym>, ciarki mnie przechodziły i coś w środku zaczęło. No facet sklec. wkładając rurkę żeby dziewczyna mogła przez nią oddychać do gardła, nagle ona ma szczękości, zgraciska mu swoje zęby na palcach, on no, wie, że jak wyciągnie te palce siłą, no to, że ona może umrzeć, bo tak mu mówią z tej infolinii i musi naciąć jej ciało i jakoś po żebrach dojść dłonią do płuca, Boże, no przecież to było jeszcze ta jego mina, ta, ta gra aktorska cały czas i to, że to ciało cały czas podrygiwało i charczało, tak nie mogło złapać tego oddechu, no Napięcie na poziomie Hitchcocka. Piękna rzecz. Znaczy piękna, no. No właśnie. Dobrze skonstruowana, bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi, że ten film znakomicie rozwija ten postulat Hitchcocka, że m, dobra historia powinna zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie wzrastać. Tak, tak. Pierwsze sekundy filmu już są swoistym trzęsieniem ziemi, bo najpierw mamy... DJ-a, który no naprawdę, wiesz, porównując sobie to, co na przykład garają goście w, Z, w Radiu Z czy w RMF FM, to to jest zupełnie inna jakość bycia prezenterem radiowym. Potem mamy pojawienie się nadprzyrodzonych historii, potem pętlę czasową, a potem już mamy naprawdę bardzo ostrą jazdę. Przez, przez, przez różne konwencje mi się wydaje i różne sposoby rozgrywania opowieści grozy Szymon. Tak i na końcu, gdy wracamy do początku historii to też wszystko się zaczyna układać w całość, nawet jeżeli oglądaliśmy tak średnio uważnie i zresztą właśnie film zaczyna się Fact this shit, a kończy się, to była ciężka noc to było tough night czy coś takiego i facet no. drugi mówi tak, to była ciężka noc jeszcze jedna rzecz, wiesz, ja nie wiem, czy nie przesadzamy ze słodzeniem tego filmu, bo prawie żeśmy go nie krytykowali. Jedna rzecz mnie bardzo się w tym filmie spodobała. Bo wiesz, Szymon, ja, czy to komentując na Facebooku, czy rozmawiając z ludźmi, ja nieraz, ja już mam serdecznie dość sentymentów, retropilności, gry z konwencją i właśnie takiego uporczywego wracania do tego, co już w tej kulturze grozy było. To jest na przykład podstawowy mój zarzut do Stranger Things, nie jedyny. To jest mój zarzut do tego, co widzimy teraz na, na, na, na naszym rodzinnym poletku, czyli takiego uproszczonego wracania do tego fajnego, starego, co już było. Mhm. W Soundbond mamy bardzo dużo nawiązań. Pierwsze sekundy są nawiązaniem do zagubionej autostrady W telewizji leci fragment Carnival of Souls, czy Nocy Żywych Trupów. Czwarta nowelka, moim zdaniem, bardzo nawiązuje do opowiadań Krajowa Barkera. Całość, nad całością unosi się duch strefy mroku. Bardzo. Z tym, że ja nie miałem przez sekundę poczucia, że oglądam coś, co już było. Że znowu serwują mi twórcy odgrzewany kotlet, ile razy już można. Z jednej strony wiesz, to jest. No, jak wiesz i mam nadzieję, że słuchacze Nekropolitan też już wiedzą, że wyszła moja nowa książka. Ja sam y, trochę piszę i wiem jak cholernie trudne jest z jednej strony y, takie inteligentne nawiązywanie do klasyki i do całej tej tradycji, a z drugiej strony nie popadanie w taką łatwość odgrzebywania y, starych, sprawdzonych schematów. Mm -hmm. I Soundbond idealnie zachowuje równowagę pomiędzy szacunkiem do tradycji gatunku a yy, no takim troszkę, może no, nie tyle rewolucjonizowaniem go, co, co y, kreatywnością i próbowaniem tworzenia czegoś nowego Zgodzisz się? Ja tam, się nadzieja? zgadzam nie tyle, co tutaj mówić, więcej hmm. Dobrze Szymonie, ja już ze swojej strony, patrząc się w moje mądre, mniej lub bardziej notatki uważam, że powiedziałem już mniej więcej wszystko. No dobrze, bo zobacz też, zaczyna już świtać w sumie nie wypadałoby go w dalszą podróż. Na południe. Szymonie tak. Tym bardziej, że okazuje się, że mapa, którą miałem była, nie ma tylko ulotków z KFC. Aha. Wow. Dobrze Piotrek, To Serdeczne dzięki za tę podróż. Ja również. Na również południe. dziękuję. A wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym, podcaście. Dobra, nagraliśmy ten przyklęty podcast, super, ale nie możemy tak z zerszej niczego. Musimy się stąd ulotnić, zanim sam wiesz. Ulotnić, no super, ale niby jak? Nawet nie wiem, w którym mam jechać. Gdzie my do cholery jesteśmy? Dupie. A konkretniej trochę? No bez jaj. Biotrek, proszę Cię, bez żartów, no co pokazuje GPS? Że zgubiliśmy się. A mapa? Szymas, to nie jest zabawne. Oczywiście, że nie jest zabawne. Boże... Szymas. Co Szymas? Co teraz robimy? Zasady są po to, aby je łamać. Granice po to, by je przekraczać. Zwłaszcza w drodze na południe, dokąd ciągnie rząd zagubionych dusz. Szukałeś ucieczki? Teraz sam uciekasz, ale nie martw się, nie jesteś sam. Będę tu z tobą i zadbam, byś dotarł do swojego celu. Byś dotarł na południe. A już za tydzień. Kolejny kolejnym nawiedzonym Jest sobota, 12 maja 2018 roku. Słuchacie właśnie 185. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie witają się z Wami Rafał Betbul-Wroński. Cześć, siema. Cześć i... Jest sobota, 12 maja 2018 roku. Ale ten czas Slazie leci. Właśnie z podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami Rafał Bedbulw-Wroński. Cześć. Siem. Oraz Cześć. Cześć. Oraz... Jest Jeszcze sobota, 12 maja 2018 roku.